To są informacje Polskiego Radia 24. Czy tym razem uda się odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach? Za chwilę głosowanie w Sejmie. Zakładają stowarzyszenie, ale nie zamierzają opuszczać PiSu. Chodzi o członków stowarzyszenia Rozwój Plus. Czy funkcjonariusze z rbn nie dopełnili obowiązków i dopuścili do udziału w niej szefa BBN-u? Zbada to prokuratura. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Za chwilę posłowie będą głosowali nad prezydenckim wetem do ustawy o rynku kryptoaktywów. Za ponownym uchwaleniem tej ustawy w dotychczasowym brzmieniu opowiadają się Sejmowe Komisje Finansów i Gospodarki. O celowości wprowadzenia tych przepisów przekonywał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zawetowana ustawa dawała Komisji Nadzoru Finansowego realne narzędzia, by chronić Polaków. Realne narzędzia, by chronić inwestorów. Wprowadzała najlepsze standardy, zwiększała przejrzystość rynku i zapobiegała nadużyciom. Proponowany model regulacji rynku kryptoaktywów jest wadliwy. Tak uważa szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Ustawa zakwestionowana w tym kształcie nie gwarantowała, automatycznie silniejszej ochrony polskich konsumentów. Po trzecie, nadmierna restrykcyjność regulacji mogłaby prowadzić do przeniesienia działalności poza Polskę, a w konsekwencji do osłabienia realnej ochrony obywateli. Ustawa przewiduje wprowadzenie środków nadzorczych, które mają przeciwdziałać naruszeniom. Komisji Nadzoru Finansowego umożliwia wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Prezydent Nawrocki dwa razy zawetował tę ustawę w grudniu ubiegłego roku i w lutym. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba trzech piątych głosów. Postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych z Rady Bezpieczeństwa Narodowego wszczęła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Śledztwo dotyczy ochrony informacji niejawnych podczas posiedzenia Rady 11 lutego. Chodzi o udział w nim szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza, potwierdzał nasz gość, wiceszef MSWIA Wiesław Szczepański. Pan uzyskał dostęp jednorazowy, a zgodnie z obowiązującymi przepisami, ktoś, kogo został pozbawiony takiego dostępu, nie może uzyskiwać jednorazowego dostępu, więc jeśli nie miałby nigdy dostępu, to taka jednorazowa mo decyzja mogła nastąpić ze strony szefa kancelarii prezydenta. Tutaj mieliśmy sytuację taką, że osoba, której cofnięto, dostała jednorazową zgodę, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Do udziału w posiedzeniu RBN-u, które ma charakter niejawny i jest oznaczone klauzulą zastrzeżone, dopuszczono osobę nieuprawnioną. Zapoznanie się z jej informacjami nie. Niejawny... Jawnymi, mogło narazić na szkodę interes publiczny. Grozi za to kara pozbawienia wolności do trzech lat. Członkowie nowego stowarzyszenia, jakie zakłada Mateusz Morawiecki, nie przejmują się słowami rzecznika PiSu. Rafał Buchenek poinformował, że jest ono sprzeczne ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, a to, jak dodał, rodzi konsekwencje dyscyplinarne. Były premier deklaruje, że nie zamierza wycofać się z powoływania stowarzyszenia i dodaje, że ma ono pomóc w docieraniu do nowych grup wyborców. Tak tę sprawę komentowała na naszej antenie politolożka z Uniwersytetu Tugdańskiego, profesor Danuta Plecka wśród osób, które są członkami, powiedzmy założycielami tego stowarzyszenia, są 34 szable zasiadające w polskim parlamencie. To jest zdecydowanie wzmocnienie Morawieckiego, dlatego, że te 34 szable plus 5 mandatów, które ma razem, daje koalicji rządzącej większość trzech piątych, pozwalającą na obalenie weta prezydenckiego oraz na przykład na postawienie przed Trybunałem Stanu byłego ministra Zbigniewa Ziobry. W nowym stowarzyszeniu ma się znaleźć około 40 posłów pisów, tym Michał Dworczyk i Ryszard Terlecki. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną. Jest prawdopodobieństwo, że maszyna spadła na terenie Rumunii. Rosjanie wznowili w nocy ataki na cele cywilnej infrastruktury naddunańskich portów na Ukrainie wzdłuż rzecznej granicy z Rumunią. Po północy mieszkańcy rumuńskiego okręgu Tulcza otrzymali powiadomienia alarmowe o możliwym przelocie i zagrożeniu związanym z możliwością upadku rosyjskich dronów. Obrona powietrzna obserwowała dwa cele, które leciały blisko granicy. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Wojsko obserwowało go, w pewnym momencie jednak utracono kontakt radarowy. Stało się to, gdy bezzałogowiec był 16 kilometrów od miejscowości Kiliaweke we wschodniej części kraju. Prawdopodobnie maszyna spadła. Okolice, gdzie zniknęła z radarów, to teren nie zamieszkały. Dotychczas służby nie otrzymały jednak żadnych zgłoszeń. Od rana wojsko poszukuje rosyjskiego drona, bo stanowi on potencjalne zagrożenie. Część tych obiektów to tak zwane wabiki, ale większość przynosi materiały wybuchowe. Piotr Piętka, Polskie Radio. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie zostanie pochowany po południu wybitny pisarz Wiesław Myśliwski. Był prozaikiem, dramaturgiem i eseistą. Napisał m.in. powieści Nagi Sad, Kamień na Kamieniu, Widnokrąg, i traktat o łuskaniu fasoli. Książki Wiesława Myśliwskiego przetłumaczono na ponad 20 języków. Pisarz był uznawany za reprezentanta tak tzw. nurtu literatury chłopskiej, ale wielu krytyków widziało w jego utworach szerzej pojmowany traktat egzystencjalny i metafizyczny. Początek uroczystości pogrzebowej o 14, dwukrotny laureat nagrody Nike zmarł 29 marca, miał 94 lata.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 Po poranku słońce szybko ogrzewa powietrze. W większości regionów w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 15 stopni. Do 20 będzie miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Chłodniej będzie na Podlasiu 11 stopni i nad morzem 6. Na północy i zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, w pozostałych województwach duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz popada na wschodzie i południu kraju.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 Andrzej Sułtysik. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. 9 minut po godzinie 10 i już wszystko wiadomo. Weto zostało odrzucone. Weto pana prezydenta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Co na to marszałek Czarzasty? Kto z pań... Posłanek i panów posłów jest za ponownym uchwaleniem ustawy z dnia 18 grudnia 25 roku o rynku kryptoaktywów. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 437 posłów, 3 piąte wynosi 263, za było 243, przeciw 191, wstrzymały się 3 osoby. Sejm wniosek odrzucił. E, I tyle na ten temat. Wcześniej pan premier tylko dodam, bo za, wiecie państwo, każde słowo w tej sprawie ma znaczenie, więc muszę zacytować wprost. U źródeł sukcesu finansowego firmy, która jest teraz na ustach wszystkich inwestujących w kryptowaluty, to jest to ja dodaję od siebie, stoją rosyjskie pieniądze związane z mafią i służbami. Firma promuje konkretne siły polityczne. To był jeden z argumentów pana premiera w tej sprawie. Niestety pomysł upadł. Wstępnie. A teraz w domu, w radiowym domu Tomasz Sajewicz. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry. Miło Cię widzieć i z Państwem być tutaj też z domu, Właśnie, z daleka. zastanawiam się gdzie jest Twój dom. Na Podlasiu, gdzie dzisiaj mam nadzieję o, wylądować wieczorem w Puszczy okay. Owiejskiej, także, ponoć będzie chłodno, ale mam nadzieję, że się ociepię, jak ja przyjadę. Mm, czy sytuację na Bliskim Wschodzie, bo o tym mamy rozmawiać, można określić yy, jako zawieszenie broni? Ja uważam, że jest nieprzewidywalne. Ja uważam, że wszelkie jednoznaczne komentarze dotyczące tego są no, obarczone dużym ryzykiem niesprawdzenia się z tych scenariuszy, dlatego, że z jednej strony mamy te triumfalne kolejne obwieszczenie przez Donalda Trumpa w swoich mediach społecznościowych, że ugasił kolejną wojnę. Wiemy z drugiej strony jednakże ogłosił to, że rozejm no, jest tylko na 10 dni. A z trzeciej strony wiemy, że są krytyczne, bardzo krytyczne wypowiedzi wewnątrz izraelskiego rządu. Więc coś jest nie tak. Jeśli Izrael z Libanem doszedł do porozumienia, krytykują to porozumienie na przykład minister obrony Izraela, to, to jest, jest, jest coś bardzo niedobrego się dzieje. No pewnie to się dzieje, że Amerykanie chcieli mieć oczywiście kontrolę nad tymi negocjacjami. Dlatego one się odbyły w Waszyngtonie. Teoretycznie to był dobry pomysł, bo państwa ze sobą nie rozmawiały przez dekady, więc powiedzmy Nowy Jork Waszyngton to, to było dobrym miejscem, ale z drugiej strony też zwracana uwagę na to, że to Waszyngton chce mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, ponieważ wydaje się, że w ciągu tych sześciu tygodni czasem tracił kontrolę nad wydarzeniami na Bliskim Wschodzie przez działania Izraela, przez szczególnie podejmowane przez na południu Libanu, no i chociażby ten słynny już, niechlubny moim zdaniem jednak ostrzał Bejrutu w momencie, kiedy ogłoszone zostało zawieszenie broni między Iranem, Izraelem i USA i doszło do największego też w, w ciągu ostatnich lat, prawdopodobnie nawet od 80 roku, ostrzału Bejrutu, w którym zginęło ponad 300 osób. Iran umieścił um, zawieszenie broni w Libanie w 10 punktach swojego planu pokojowego, więc kto wie, czy um, to, co dzieje się w Waszyngtonie, czyli te negocjacje, nie są ważniejsze niż te um, ustalenia między Stanami Zjednoczonymi One a Iranem, kluczowe, bo Iran doskonale rozgrywa... No, swoje warunki tego. I, i trzeba to... powiedzieć, że Iran w ogóle genialnie rozgrywa tą tą całą sytuację I, i też dojść do początku tej wojny, przecież chodziło o wyprowadzenie uranu z Iranu wzbogaconego, to się nie odbyło. Ja pamiętam dokładnie w drugim tygodniu wojny relacjonowaliśmy, że już za chwilę siły amerykańskie mają przeprowadzić operację na terytorium Iranu, w jakiś sposób te wirówki z tego Iranu wywieźć. To się oczywiście nie wydarzyło. Mieli, mieliśmy też informacje o unicestwieniu oczywiście do tramu wielbia biblijne porównania, więc było unicestwienie wszelkich możliwości obrony powietrznej. Potem doszło do strącenia W-35, Black Hawk'a i w samolotu transportowego A-10. Więc tutaj jakby ta, te informacje przekazywane przez amerykańską administrację no nie są spójne. W tej chwili wygląda na to, że Iran oczywiście w większym stopniu rozgrywa tą sytuację i rozdaje karty niż nam się wydaje. Na pewno w większym stopniu niż deklaruje to amerykańska administracja. Tutaj kluczem jest są najbliższe godziny i to, czy Donald Trump, który być może są takie sygnały, że być może pojawi się w Islamabadzie, jeśli dojdzie do wznowienia rozmów między, między Izraelem i między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem też po części i e, Iranem. Trump zapowiada, są takie przecieki, że mógłby się tam pojawić, gdyby doszło do ugaszenia chyba już dziewiątej, dziesiątej wojny w jego karierze. Prawda? A na to bliskie tobie Chiny uznawane między innymi za politycznego beneficjenta? Da tego sporu. Donald Trump twierdzi, że Xi Jinping mocno go naciska w tej sprawie, a jednocześnie obiecuje, że nie będzie. Chiny obiecują, że nie będą dostarczać Iranowi broni w czasie trwającej wojny. Chiny są w trudnej sytuacji moim zdaniem, dlatego że, w, przypomnę, importowało 80% irańskiej ropy. A w tej chwili są bardziej zdane na państwa Zatoki z którymi muszą rozwijać większe relacje niż z Iranem, chociaż nie chcą też tracić Teheranu całkowicie z pola zainteresowania i wsparcia. Myślę, że jeszcze wiele tygodni, jeśli nie miesięcy będziemy obserwować tę sytuację i Tomasz Sajewicz z nami w studiu polskiego radia 24. Bardzo dziękuję. dziękuję, jak bardzo. zwykle miło, do usłyszenia. Gość polskiego radia 24. To jest doskonały moment, żeby spojrzeć na drugą stronę tego konfliktu dla nas niezwykle ważną, bo dotyczącą ludzi, których ta przemoc dotyka którzy nie mają z tymi politycznymi rozgrywkami nic wspólnego. Sytuacja humanitarna i w strefie gazy i na Bliskim Wschodzie teraz w Polskim Radiu 24. Jakubelina elina Polska Misja Medyczna. Dzień dobry panie Dzień Jakubie. Dobry. Nie mają nic wspólnego i nie chcą mieć, prawda? No, większość oczywiście osób, osób nie. No, mm, mamy do czynienia właściwie z, do, z dwoma dużymi kryzysami humanitarnymi w tej chwili na Bliskim Wschodzie. To jest strefa gazy i to jest Liban, o którym mówiliśmy przed chwilą. I jeżeli chodzi o strefę gazy, to jest oczywiście no, długotrwały kryzys humanitarny, o którym mówimy, no przynajmniej od dwóch lat tak naprawdę jeszcze dłużej. Ale z Libanem jest podobnie, Z Libanem, z Libanem jest podobnie, ponieważ pamiętajmy, że to jest kraj, który, w który przyjął bardzo dużo uchodźców z krajów ościennych, przede wszystkim z Syrii, ale również z Palestyny. To jest kraj, którym, którym no właściwie był kryzys humanitarny jeszcze przed tym atakiem no głównie Izraela na Liban i ta sytuacja się tylko pogorszyła, a nie jakby rozpoczęła całkowicie od nowa. Mieliśmy bardzo dużą inflację w Libanie jeszcze przed tym konfliktem, więc te warunki życia na miejscu naprawdę były trudne. W tej chwili mamy... Ponad milion uchodźców wewnętrznych spowodowany też głównie atakami właśnie na południe Libanu i na Bejrut. No i my szacujemy według danych, które mam od WHO, że nawet połowa punktów medycznych nie działa lub działa w sposób niewłaściwy, więc no też ten dostęp do takich podstawowych usług jak, jak chociażby właśnie służba zdrowia, jak opieka zdrowotna no jest bardzo ograniczony. No i ta sytuacja... No dobrze, że mamy to zawieszenie broni, bo no, na, na, na pewno y, chwilę oddechu, ale no, bardzo mnie martwi to, że y, no, na razie ten jego termin jest tak krótki, 10 dni, bo no, wiele wskazuje na to, że są, to, to z rozmowy trochę wynikało, że równie duże po tych 10 dniach ten konflikt może zostać wznowiony. Pan mówił o wewnętrznych y, nie wiem jak to nazwać, migracjach, tak? Y, Libańczyków, wzywał do nich i Benjamin Netanyahu i właściwie nie czekając na rozwój sytuacji bombarduje nie tylko miejsca związane z Hezbollahem, ale także na przykład sam Bejrut. Ta sytuacja ludzi, oprócz, bo pan mówi o dostępie do, do pomocy medycznej, ale do innych podstawowych, niezbędnych do życia spraw jak, nie wiem, woda, żywność. Oczywiście jest, jest ograniczony, to znaczy, no wiadomo, że też te, część tych osób trafia po prostu do obozowisk do namiotów i no, na przykład część pomocy, której my tam udzielamy jako Polska Misja Medyczna wspólnie z naszym partnerem Amal Association, to jest coś tak podstawowego jak pakiety higieniczne dla tych osób, czyli, czyli takie pakiety, które pozwalają im w, takim, w takich warunkach, w jakich obecnie są, po prostu utrzymać podstawową higienę, no bo to jest zawsze, ta, problemy z utrzymaniem tej higieny to jest wstęp do chorób do, i zakaźnych i e, innego typu. Więc to jest taki pierwszy właściwie element profilaktyki zdrowotnej. Mm, więc tak, no, te warunki są e, trudne. E, jeżeli to potrwa dłużej, to na przykładzie strefy gazy mogę, mógłbym powiedzieć, że z czasem stają się urągające ludzkiej godności. Jeszcze do strefy gazy przejdziemy, bo mam takie wrażenie, że w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie trochę o gazie zapomnieliśmy, ale m, też z drugiej strony jestem przekonana, że wykorzystuje to Izrael. To, że jest trochę ciszej o strefie Gazy, ale jeszcze o samym Libanie setki tysięcy przesiedlonych. Jak wygląda obraz tych miejsc? Nie wiem, docierają do pana takie informacje, bo my słyszymy, że z jednej strony sytuacja podobna jak na zachodnim brzegu Jordanu, że najpierw y, Libańczycy słyszą uciekajcie stąd, a potem Izrael po prostu zrównuje wszystko z ziemią. No to, jest, to jest bardzo takie, tak to jest, czy do zachodniego brzegu, czy do strefy gazy, czyli to są takie nakazy właściwie w ewakuacji. One są w ogóle wątpliwe, jeżeli chodzi o międzynarodowe państw, prawo humanitarne, ale to już na dłuższą dyskusję. Ja myślę, że więcej niż wątpliwa. Tak. No i właściwie, właściwie nie, nie mają wyboru. Znaczy, albo, albo będą, Izrael daje im wybór, albo uciekacie z tego terenu, albo, albo po prostu będziecie pod, pod ostrzałem, bombardowaniem. I oczywiście też często, często ten, te ostrzały bombardowania zaczynają się w trakcie jeszcze ewakuacji tych ludzi, więc, więc to też nie jest tak, że Izrael zawsze dotrzymuje tych te, tego, co sam, co sam zapowiada. No właściwie, właściwie no, ci ludzie uciekają, uciekają walcząc o życie. No i oczywiście uciekają do pierwszych bezpiecznych miejsc. W przypadku Libanu często na szczęście to jeszcze tylko jakieś kilkanaście procent ym, z tego miliona ponad uchodźców wewnętrznych, o których mówimy, tych kilkanaście procent y, rzeczywiście musiało ukryć się w namiotach, ale powiedzmy, że te kilkanaście mm -hmm. procent to jest sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi, więc to jest naprawdę spora grupa osób. Y, duża część jeszcze mogła pewnie po, po jakichś y, więzach rodzinnych czy, czy innych y, ukrywa się po prostu w innych w, in, no, w budynkach rzeczywiście. Y, no można powiedzieć, że mają szczęście, ponieważ jeżeli ta wojna potrwa dłużej, to może tak jak w strefie gazy, tych budynków już nie być. Zresztą na południu Libanu już wiemy, że te zniszczenia następują i to, że uciekli z tego terenu nie oznacza, że będą mieli gdzie wrócić. Jak sądzę, ale to, tylko przypuszczam, że na tę chwilę um, sytuacja działania takich organizacji jak Pana w Libanie jest nieco łatwiejsza niż w strefie gazy, bo Jesteście oszczędzani póki co? Zdecydowanie jest łatwiejsza, bo też jest tam, są tam silne organizacje miejsc, lokalne na miejscu prowadzone przez Libańczyków, z którymi możemy współpracować i one naprawdę mają bardzo dobre rozeznanie w terenu i dostęp do, do osób, które potrzebują pomocy. My właśnie z jedną z takich organizacji tam na miejscu współpracujemy. No i, no i pamiętajmy, że po prostu Liban jest cały czas i nic nie wskazuje na to, że miało się to zmienić. Pod, pod kontrolą administracji libańskiej. Więc to oczywiście również bardzo ułatwia, bo w przypadku konfliktów w strefie gazy bardzo długo, no powiedzmy, że to, kto kontroluje, zresztą do dzisiaj tak jest, bo przecież Izrael kontroluje ponad połowę strefy gazy w tej chwili, to kto kontroluje ten teren i jakie narzuca e, ograniczenia związane z tą pomocą, no było bardzo arbitralne. Więc w przypadku Libanu no, ewidentnie udzielanie pomocy jest w tej chwili łatwiejsze. Przynajmniej formalnie, prawda? Tak. Jeśli chodzi o przepisy, o współpracę, o wszelkie zgody, które musicie mieć, bo jak sądzę w strefie gazy, to przepraszam za określenie, ale wolna amerykanka. Tak, to znaczy to też oczywiście... I działanie odro... jak na poluminowym. no niestety. Tak, oczywiście też się odrobinę zmieniło w związku z tym zawieszeniem broni, które mamy od 10 października, znaczy jest tam też trochę łatwiej niż wcześniej, bo wiadomo, że w trakcie tej eskalacji... No, były momenty, kiedy ta pomoc była całkowicie blokowana. znaczy Było zupełnie niemożliwe udzielanie pomocy. Jedyne, co my byliśmy jako polska misja w stanie robić, to wysyłać lekarzy do szpitala wówczas w Derebalach, którzy tam pełnili dyżury. I to było, oni wjeżdżali naprawdę bez, no właściwie bez niczego, bo nawet nie mogli apteczki podręcznej często ze sobą wywieźć. Więc takie były te restrykcje. Znaczy, no uważam, że nieludzkie. E, zresztą... Obecnie, pomimo tego, że nie mamy tam, no teoretycznie mamy zawieszenie broni, mówię teoretycznie, ponieważ no, należy je brać w cudzysłów, jeżeli mówimy o ponad już prawie 800 w tej chwili ofiarach od tego 10 października, więc powiedzmy, no kilka osób dziennie, około czterech osób dziennie ginie codziennie w Strefie Gazy no, powiedziałem, że można A też że... wzajemna wymiana ognia? Czy. Większość tych ofiar, oczywiście zdarzają się, yy, zdarzają się ataki na, na yy, jednostki izraelskie tam na miejscu, natomiast no, większość tego to jest jednak ogień Izraela w stronę Palestyńczyków. On jest związany między innymi z, tym, z tą tak zwaną żółtą linią, chociaż to jest tylko część tego, tych ofiar i to jest mniej niż połowa ty, yy, ty, tych ofiar z tak zwaną linią, y, żółtą linią tam na miejscu, która dzieli tereny będące pod kontrolą armii Izraela i tereny będące pod kontrolą, no właśnie. Ale to jest faktycznie żółta linia? Na... Nie zawsze ona jest dobrze oznaczona. W ogóle na początku tego zawieszenia broni większość osób ginęła, ponieważ zupełnie nie wiedziała, gdzie ona jest. Znaczy no, Izrael ją sobie wyznaczył na mapie, a nie wyznaczył jej w żaden sposób w Ludzie terenie. Przekraczali, y... Ludzie przekraczali. Ludzie wiedząc, i nie wiedzą. Zbliżali się do niej, bo to przekroczenie jej, to przekroczenie jej jest de facto w ogóle niemożliwe zbliżenie się do niej skutkuje tym, że oddawane są strzały. W ciągu ostatnich dni też takie osoby, które zbliżyły się do niej zostały zastrzelone czy postrzelone, więc, no więc to, jest, to jest duża część, duża część, jakaś znaczna część tych ofiar, aczkolwiek tak mówię, to jest wciąż mniej niż połowa. Duża, duża część tych prawie 800 ofiar w tej chwili, no to są osoby, które po prostu, no nie wiem, były w obozie dla uchodźców, bo w tej chwili pamiętajmy, że Ponad 80%, 90% chyba nawet w tej chwili mieszkańców Strefy Gazy e, nie mieszka w swoich domach. No dobrze, ale jeśli to były obozy dla uchodźców, to żeby ktoś zginął, potrzebny był snajper e, na przykład. Ostrzał, ostrzał z powietrza również. Jasne. To cały, cały czas niestety się wydarza. Hmm, chcę pana zapytać bo y, o ten najtrudniejszy czas, kiedy nie było mowy o dostarczaniu podstawowych artykułów do przeżycia do Strefy Gazy, czyli na przykład żywności. Jak wyście wtedy funkcjonowali? Skąd braliście podstawowe, nie wiem, leki środki medyczne. Skąd? Nie braliśmy. To znaczy właśnie, właśnie to był cały problem wówczas, że to, co mogliśmy robić, to wysyłać lekarzy do, do szpitala i oni tam leczyli w warunkach, które, które sobie tak roboczo nazywali jakąś medycyną wojenną. To znaczy no, na przykład rany dezyfikowali octem zamiast środkami dezyfikującymi. No dobrze. Jak potrzebny był zabieg operacyjny bez środków znieczulających? jeżeli miał, mógł on uratować pacjenta, to to się wydarzało bez środków znieczulających i ta, takich zabiegów Czyli było jak? bardzo dużo. No po prostu pacjent bez nieczulenia, mhm. na, no, na przykład miał amputowaną kończynę i to dotyczyło niestety nie tylko dorosłych pacjentów, bo, bo wiemy też o no, historie, które słyszałem od lekarzy, no, są naprawdę przerażające, znaczy też, też musieli amputować te kończyny małym dzieciom. No i tak to się wydarzało, to znaczy nie było zgody na wwożenie wówczas materiałów medycznych. Zresztą teraz po zawieszeniu broni ona też jest bardzo ograniczona, to znaczy tych materiałów medycznych różnego rodzaju cały czas brakuje na miejscu, cały czas nie mamy uzupełnionych zapasów leków do końca i cały czas może to już nie jest tak skrajnie zła sytuacja, jak przed zawieszeniem broni. Ona wciąż jest, yy, no to wciąż nie jest, daleko jest do normalności. Natomiast wtedy, no rzeczywiście, yy, no lekarze właściwie wjeżdżali z gołymi rękami, bym powiedział, do strefy gazy i radzili sobie z tym, co było na miejscu. Nie było nici chirurgicznych. To, to szyło się zwykłym i rany, no po prostu, no. To jeszcze druga strona barykady bo nie medalu. Zastanawiam się nad lekarzami i, i innymi wolontariuszami, ratownikami, ludźmi, którzy pracują w takich warunkach. Pan mówi, że lekarze nawet nie mogli apteczki wziąć ze sobą, a jeszcze pracowali w takich warunkach, o których y, pan mówi, z pełną świadomością zagrożenia z powietrza, nie wiem skąd. Jak to przeżyć? No Niektórzy tego nie przeżyli, ponieważ mieliśmy setki ofiar, e, a właściwie chyba nawet powyżej, więcej niż setki e, wśród pracowników medycznych. Na szczęście wśród lekarzy, których my tam wysłaliśmy, to byli głównie lekarze jordańscy tych ofiar e, na miejscu. E, no, nikt nie zginął z tych lekarzy, których my tam wysłaliśmy, natomiast oni byli świadkami śmierci swoich kolegów ze szpitala, tak? czyli na przykład stali stali niedaleko miejsca, w którym spadł pocisk, zginął pieniądze, na przykład z tego szpitala. Więc byli świadkami takich wydarzeń. na pewno odciska też taki, no, ślad w psychice i to zawsze, zawsze gdzieś ta konsultacja psychologiczna po powrocie była i też e, przerwa, znaczy, bo oni jeździli tam zawsze tylko na kilka tygodni, znaczy, nie wysłaliśmy na dłużej niż kilka tygodni, to były takie zmiany, no bo bo też względów nawet fizycznego, fizycznych, no deprywacja snu, um, również problemy z... My finansowaliśmy tam im e, żywienie na miejscu, co było w ogóle jednym z najwyższych kosztów tego No tak, tego bo projektu. jak brakowało jedzenia dla y, mieszkańców tak. Strefy Gazy, to dla lekarzy tak. i ratowników też, dla e, więc próbowaliśmy kupować je na rynku, tam najszym, ale to były ceny, no powiedzmy cena zwykłego posiłku była ceną e, jak w e, restauracji z gwiazdką Michelin e, natomiast czasami nawet tego, tego brakowało, także oni też niektórzy wracali, e, no po prostu lekko niedożywieni po takim miesiącu Drodzy słuchacze Polskiego Radia 24 jestem na stronie Polskiej Misji Medycznej, Państwo mogą pomóc, już wiedzą w jakim celu już wiecie Państwo w jakim celu Półtora procent można przekazać polskiej misji medycznej, można pomagać na bieżąco. Na tej stronie jest precyzyjna informacja, jak to robić. Rzadko staję w takiej roli, ale namawiam Państwa do otwarcia serc i nie tylko. Jakub Belin-Nobrzezowski, Polska Misja Medyczna. Z nami dziękuję Panu bardzo. Bardzo dziękuję.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 -promocja. W niedzielny poranek o 8.30 w ogrodach sztuki, 100% wiosny i sztuki. Temat kwiatostany, czyli emocje, które w nas wywołują kwiaty, ich artystyczne obrazy i różne kody kulturowe. Taki niedzielny poranek dla zmysłów i sztuki. Zapraszam, Maja Kluczyńska. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 10:30, Dorota Wojtalczek. zapraszam. Weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach znów nie udało się odrzucić koalicji rządowej. W Sejmie zabrakło wymaganych 3 piątych głosów. Głosowało 437 posłów, 3 piąte wynosi 263, za było 243, przeciw 191, trzymały się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 Prezydent już dwa razy zawetował ustawę o kryptoaktywach. Tymczasem prezes Zonda Krypto twierdzi, że portfel z 4,5 tysiącami bitcoinów o równowartości 330 milionów dolarów jest bezpieczny, ale nie ma do niego dostępu. Przemysław Kral odniósł się do publikacji Money.pl na temat problemów klientów z wypłatą pieniędzy. Zaprzeczył medialnym doniesieniom, jakoby te pieniądze klientów zostały przelane na inne konta. Organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną środowiska sprzeciwiają się planowanym zmianom zasad tworzenia rezerwatów. Chodzi o poselski projekt, jaki złożyły w Sejmie PSL i Polska 2050. Ma on nadać szersze uprawnienia samorządom w tym zakresie i ograniczyć udział regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Teraz to on odpowiada za tworzenie rezerwatów. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska uważa, że na takiej zmianie. Nie zyskają osoby, którym nie zależy na ochronie środowiska. W tych radach gmin często zasiadają właśnie myśliwi, często zasiadają leśnicy. Osoby, którym zależy na tym, żeby te najcenniejsze przyrodniczo miejsca, te, które po prostu powinny być mocą prawa, automatycznie objęte ochroną, aby tą ochroną nie były objęte, aby tam można było dalej polować, aby tam można było budować. Szanse na przyjęcie projektu wydają się jednak małe, bo jak wynika z nieoficjalnych informacji, propozycja nie cieszy się dużym poparciem w koalicji rządzącej. Kolejne sposoby oszustów na wyłudzenie wrażliwych danych Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi ulotkami z wezwaniami do zapłaty mandatów. Oszuści wkładają je za wycieraczki samochodów, mówi rzecznik lubelskiej KAS Michał Deruś.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 w Polskim Radiu 24. Jest 10.34, cały czas Polskie Radio 24, choć myślami i nie tylko jesteśmy w Sejmie, bo tam y, ważne decyzje w sprawie ustawy o kryptowalutach. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów za uchwaleniem ustawy, a jednocześnie odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego głosowało 243 posłów żeby to weto odrzucić potrzebnych było 263 przeciwko było 191 posłów z kolei trzech wstrzymało się od głosu proszę państwa żeby y, y, wyjaśnić tę sytuację po prostu weto pana prezydenta wobec ustawy o kryptowalutach pozostaje w mocy stan dnia w jest Agnieszka Drążkiewicz, nasz człowiek od zadań specjalnych. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. I od takich sejmowych bitew, także nie tych y, poligonowych. Y, to czego byłaś świadkiem dziś? No. No tak naprawdę i ja, i, i dziennikarze, którzy tutaj obserwowali ten blok głosowań, ten blok głosowań cały czas jeszcze trwa oczywiście. No, byliśmy świadkami no, próby ponownego odrzucenia tego prezydenckiego weta. To była druga próba, tak jak pamiętamy, tak jak mówiliśmy dzisiaj na naszej antenie. No, nie udało się tego obronić. Tak jak powiedziałaś Małgosiu, no, zabrakło no, i to sporo do tej większości, no właśnie, żeby to prezydenckie weto odrzucić, ale oczywiście jak to bywa w Sejmie i jak to bywa przy tego typu gorących projektach. No nie, było, nie obyło się oczywiście bez wystąpień stron, przeciwnych stron tej sceny politycznej. No bo głos zabierał i szef kancelarii prezydenta pan minister Bogucki, no i oczywiście premier też Donald Tusk. Nie obyło się tutaj bez no takiej też niejako wymiany zdań czy poglądów. Premier w Sejmie mówiąc o tych kryptowalutach i jakby zachęcając tuż przed głosowaniem żeby to weto odrzucić i nawiązał oczywiście do y, y, firmy, do Zonda Krypto. Y, stwierdził, że powstała ona w okolicznościach nadających się niejako na y, film kryminalny. Szef rządu mówił o tym właśnie podczas tej dyskusji. Y, y, y, politycy generalnie koalicji rządzącej podnoszą, że ta ustawa jest potrzebna y, i tak podnosili od początku z powodu y, właśnie problemów klientów z wypłatą środków, między innymi właśnie z tej giełdy Zonda Krypto, o której mówił. Premier, o której zresztą mówił już kilka dni temu, rozpoczynając posiedzenie rządu. Wtedy właśnie przekazał taką krótką notatkę, informację z ABW na temat tego, że są różnego rodzaju nieprawidłowości i różnego rodzaju podejrzenia związane właśnie z tą giełdą zonda krypto. A dzisiaj Donald Tusk z sejmowej mównicy przypominał, że założyciel zonda krypto zaginął w niejasnych okolicznościach. Według wszystkich bardzo uzasadnionych przypuszczeń nie żyje. Dopóki nie odnaleziono ciała, nie można tego wprost sformułować. masz prokuraturę? Zaginął w roku 2021. W 2022 rozpoczęła się wielka kariera firmy Zonda Krypto z nowym szefem. Premier mówił również, że firma została założona za pieniądze rosyjskiej mafii. I mówię o informacji, jaką dysponują nasze służby u źródeł sukcesu finansowego tej firmy.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 Nie muszę mówić, że oczywiście zupełnie inne zdanie na ten temat ma ją przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i oczywiście też opozycji parlamentarnej. Minister Zbigniew Bogucki, który wyszedł tuż jeszcze chwilę przed premierem na sejmową mównicę, przypominał rządzącym, że nie było szansy na jakąkolwiek współpracę ze strony prezydenta przy... W tak skonstruowanej ustawie dotyczącej tego rynku kryptowalut wytykał yy, koalicję rządzącej po prostu złe przygo, przygotowanie yy, w zły sposób przepisów, które de facto jego zdaniem i zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego tak naprawdę nie chroniłyby yy, klientów yy, tego rynku, rynku, rynku kryptowalut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 i się je rozwiązuje, a nie ucieka się przed nimi. Ja tylko jeszcze dodam, bo to jest też dosyć istotna informacja, że mimo tego, że tego drugiego weta nie udało się odrzucić większości rządzącej, to nie oznacza to wcale, że ta ustawa nie wejdzie jednak w jakiejś części w życie, bo te przepisy zawetowane o kryptowalutach wprowadzają też środki nadzorcze, które mają na celu przeciwdziałanie właśnie naruszeniom I oprócz tego również no, przepisy umożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymywanie oferty publicznej, i kryptoaktywów. I to Agnieszka Drążkiewicz, z tymi informacjami dla państwa dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. Dzie Gość polskiego radia 24. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy w polskim radiu 24 na temat tej ustawy, wskazywali wiele jej wątpliwych zapisów, ale gdyby weszła w życie,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 tylko nie mam do nich klucza. E, tak to się kończy. E, ja bym dodała do tego jeszcze jeden błąd, e, panie profesorze, bo to jest tak ważna sprawa dla ludzi, że e, oczekiwałabym także od rządu e, większej chęci współpracy z ośrodkiem prezydenckim w związku z tą ustawą. Ona za pierwszym i za drugim razem e, trafiła pod e, obrady w niezmienionym kształcie. Nie można było zmienić czegoś tak,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 I skłonny do kompromisu. No ale kto ustępstw. taki, panie profesorze? Najlepiej e, obie strony. Właśnie, bo jeszcze tylko dodam, że pan minister Bogucki zapowiadał, że w ciągu kilku tygodni pojawi się cały, gotowy prezydencki projekt rozwiązania w tej sprawie. Nie ma czegoś takiego. Daje się, że w kwietniu ubiegłego roku zapowiadał, że też powstanie. Czy w październiku, już się pamiętam, poseł to mm -hmm. w Sejmie cytował. Miało być dwa tygodnie zająć czasu, to jest pół roku minęło i nic nie ma.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 po drugie, z przejawy niepraworządności. No i po trzecie, z, z programu zdrobienia finansów publicznych. Myśli Pan, że mogą liczyć na zaufanie Komisji Europejskiej? To znaczy oni. E, Peter Modzior może liczyć na takie zaufanie? Nowy rząd zawsze Zydektał może liczyć na zaufanie ścieżki. Komisji Europejskiej. Tak jak nasza koalicja też w swoim czasie dostała takie zaufanie.